Halo, halo, Artur, anonimowy alkoholik z Warszawa, pozdrawiam was, dziękuję za zaproszenie. Mam też inne przypadłości, ale, ale też jakby no to, to, to, co dzisiaj będę, postaram się coś powiedzieć tutaj o tym, że dzięki łasce Boga, w którego nigdy nie wierzyłem, jeszcze do niedawna nie wierzyłem, jestem tutaj dzisiaj z wami, jestem trzeźwy. Bóg odbiera mi moje obsesje. Oj, przepraszam, bo tutaj mi się też na telefonie uciekł. Czy ja jestem, czy mnie nie ma? U. Dobrze, dobrze, bo tutaj się głupię, mi się uciek, u, uciekliście, uciekł mi ekran. Także mówię, no i powiem tak króciutko o sobie coś. Ja, ja fizycznie jestem już, jeżeli się spojrzy na PESEL, to, to już taki troszkę starzejący się, ale, bo, bo mam prawie 6 dyszek, ale, ale duchowo i fizycznie Powiem wam nastolatek, tak jak w tej wielkiej księdze, nowe życie zostało mi ofiarowane na właśnie nowy wzorzec. I też moje, moje, moje w ogóle moje trzeźwienie i moje całe życie opiera się na wdzięczności, na wdzięczności do Boga, do siły większej, która, która w wielkiej księdze jest nazywana Anonimowych alkoholików Bogiem, jakkolwiek go pojmuje. I ja dzisiaj tak mówię, czy go nie pojmuję. Też. No 24 lata jestem we wspólnocie, wiecie, i w tym 20 lat, 20, 21 samowoli, tak bym powiedział. 8, 8 lat prób zdrowienia już na programie 12 kroków. Pierwszy raz poprosiłem o pomoc 8 lat temu metodą tą od 3 do 6 miesięcy, Klarensa z Cleveland usłyszałem gdzieś tam innego alkoholika, a znaczy alkoholika, który mówił jakoś inaczej niż, niż wszyscy inni. I Bogu dzisiaj za to dziękuję, że to był mój pierwszy sponsor. Miałem ich kilku. Dzisiaj, dzisiaj sam przekazuję ten program, ale, ale jakby do brzegu tutaj do... Wierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Powiem wam, jak ja trafiłem do a no mówili, przychodź, nie pij, wszystko się łoży. No było, było kilku takich, no dzisiaj weteranów, ale wtedy to już weteranów tego nie picia, no mieli po kilka lat tej, tej abstynencji. To ja też tak chciałem. Ja myślałem, że, że nie picie będzie, że nie picie jakby je, alkoholu będzie rozwiązaniem mojego problemu. No, po wielu latach zobaczyłem albo dowiedziałem się, że, że mój problem kompletnie nie polegał na piciu alkoholu. No, alkohol był wierzchołkiem góry lodowej. Tak, tak jak tam jest napisane, był skutkiem, a, a przyczyna, przyczyna była we mnie. To też było dla mnie epokowe odkrycie, bo, bo, bo dla, mnie, dla mnie samo nie picie nie było kompletnie rozwiązaniem. No. Pewnie, że chciałem utrzymywać abstynencję. Zdarzało mi się, też podejmowałem te próby, podejmowałem więcej, no tak jak już nie będę tu się rozwodził, bo to wielkie księdze jest opisane, więcej mitingów, jak nie działało, wydawało mi się, że nie działają, to terapia, Mądre książki, wyjazdy, przyjazdy, pieniądze, zmiany, Zmiany otoczenia, zmiany żon, narzeczonych i tak dalej, no, dokształcanie się. To wszystko działało, ale, ale, ale przez chwilę. No ja miałem, ja miałem, powiem Wam tak, wielka księga spodobała mi się od razu. Czytałem ją wielokrotnie, potrafię ją pięknie cytować. Śmieję się dzisiaj z tego, bo bo po plecach mnie klapali, mówią, Artur, jak ty ładnie mówisz, a, a pycha rosła i, i, szedłem, i szedłem zaraz zadbać o siebie, jak to, jak to dzisiaj mówię, bo no niekoniecznie napić się, ale, ale na końcu zawsze był alkohol, bo tak jak mówię, ja mam kilka tych przypadłości, a mi alkohol już zaczął szkodzić, to ja szukałem nowych rozwiązań, typu narkotyki, seks kompulsywny, no pieniądze, to też bardzo, bardzo fajne, znaczy fajne. śmieję się, no, uzależnienie, potężne uzależnienie, bo, bo ono jakby, to powoduje tą moją nieśmiertelność. I, i, I u mnie dzisiaj mogę powiedzieć, że przez, no, przez 20 lat prawie pieniądze nie, nie pomagały mi, przeszkadzały mi w zdrowieniu, bo jakby moją pychę taką. I próż... No to moje ego, tak? gdzie jak ja zobaczyłem, że to, tutaj to, to, to, jest, to, to jest przyczyna, ten mój, mój egocentryczny lęk i te wady charakteru. Tak, no mogę przejść tutaj do, do, do, do opowieści o tych moich próbach. No, program też jakby widziałem, zobaczyłem innych alkoholików, Takich, którzy mieli radość. Zobaczyłem też alkoholików w działaniu. Chociaż ja, ja, ja chciałem uczciwie zrobić program, ale powiem wam, że no technicznie. Chciałem go zrobić technicznie. W moim wypadku to nie wyszło. Dlaczego technicznie? Kierowałem się sugestiami sponsora, wykonywałem je, ale, ale byłem, byłem mocno na sobie skupiony. Mówię dla mnie, dla mnie myślałem, że a to jakby taki będzie order przy klapie, że ja po prostu wtedy będę mógł pomnożyć swój majątek, kupić sobie szybszy samochód, bar... więcej, więcej krajów odwiedzić. Chociaż, chociaż jak, jak dzisiaj widzę, miałem wszystko i zresztą dzisiaj też uważam, że mam wszystko, co mi potrzebne, Bóg mi daje wszystko, co mi potrzebne i jeszcze z naddatkiem. Wtedy miałem wielokrotnie więcej i, i kompletnie tego nie widziałem. Wiecie, byłem zaślepiony. Nawet, nawet, nawet działając na programie, po prostu byłem tak egocentrycznie na sobie skupiony, i, I tutaj się odniosę właśnie już zaczynam przechodzić, bo powiem króciutko o pierwszym kroku, że jestem bezsilny wobec alkoholu. Wiecie, dzisiaj to już to, to, to ładnie Bob D. taki weteran amerykański pisze, że to co gdzieś w środku się musi wydarzyć. Ja wiem, że za dużo piłem, ja chciałem może mniej pić, albo, albo, ale, ale chyba tej bezsilności też nigdy jakby w sercu nie, nie, nie, nie ogłosiłem. I to Miałem kłopoty z piciem i tu jest jakby też taki problem, bo ja jestem bezsilny chyba wobec swojego alkoholizmu, bo to jest dużo szersze pojęcie, czyli tego kierowania, tych, tego, tego egocentrycznego lęku ciągłego, tego tak potwornego skupienia na sobie i, i, i, i, i, i jakby dążenia do zaspokajania tych, tych, tych swoich potrzeb, wynaturzonych instynktów w jakikolwiek sposób. No, że, że nic, że cel uświęcał środki po prostu. I, I ja bym to tak określił, wiecie, bo bo jak, jak ja przestawałem pić, no to mówię, no to się na tych pieniądzach skupiałem, to, to, to gdzieś leciałem w ten seks, no, ja, ja sobie potrafiłem to zastąpić. No i mi się wydawało, że to jest rozwiązanie oczywiście, no, no, to była dro, droga, droga ku przepaści, ale, ale przez wiele lat takie, właśnie taka próżność i pycha, mówiła, Artur, jesteś lepszym alkoholikiem. Wiecie, nawet jak, jak mi się przydarzało, ja już nawet nie mówię wpadki, tylko jakby takie, no po prostu choroba działała. I, i, i te moje weekendowe takie melanże ze wszystkim tam, to było wszystko wymieszane, to jak ja się budziłem, wiecie, w poniedziałek, wtorek, to widziałem, że na, na koncie jest jeszcze dużo zer, albo, albo gdzieś tam w tym, w tym czasie ludzie, którzy dla mnie pracowali, zarobili dużo pieniędzy, ja nie wyszedłem z domu, to, to ja się to takie, no wiecie, żeby to ego, tą próżność zaspokoić, to mówiłem, nie jest źle, nie jest źle, oczywiście były dolegliwości w fizyczne, moralne, jak, ale jakby to właśnie to ego mówiło, nie, nie jest z tobą źle facet, no znowu zarobiłeś, jesteś teraz bogatszy, jesteś fajny gość. I, i powiem wam, i ta druga część pierwszego kroku, i, i to mi przeszkadzało strasznie w stawianiu kroków, bo mi mówili klękaj, klękaj, móc się, ja klękałem, modliłem się, ale w głowie w głowie był bałagan, w głowie dzisiaj, dzisiaj jak ja sobie to przypomnę, to było kilka lat temu, siedem czy osiem, tam, było, tam były biznesy, tam były rozmowy, to co też u innych tych wetranów, szczególnie u tego Boba tak czytałem w tych, w tych jego scenogramach ta rozmowy z ludźmi, których nie ma, dyskusje, co ja komu powiem, co ja zrobię i jak, tak, śmak. I, i, i jakby, tam jest też o tych modlitwach, że do, do, do modlitwy trzeba mieć odpowiedni stosunek, jakby, i no u mnie, u mnie tego, ja myślałem, że to takie no klepane, a jak było nie po mojemu, wiecie, ja, mi, mi się wydawało, że jak Gdzieś tam, no może się nawet powierzam, jak było po mojemu. A, a, a jak było nie po mojemu, natychmiast, druga część pierwszego kroku, kierownica w dół i, I tak kierowałem, że <śmiech> no, dzisiaj to się śmieje. ruiny jest zgliszcza, wiecie, no, a, a umęczyłem siebie i innych, że, że, że lepiej nie mówić, no. I też jeszcze ważna rzecz dla mnie, bo tu jest ta siła, siła większa. Ja wiele lat gdzieś, myślę, że Bóg mnie tak formował. I, I dla mnie siłą większą nawet grupa nie mogła być, ani, za, ani nawet AA, bo po prostu moje ego było większe. To, co wam powiedziałem, że mi się wydawało, że jak ja będę dużo zarabiał, to ja w pieniądze tak to poszedłem. Całe życie gdzieś z tych kompleksów, to ja sobie taką broń wykułem. Pewnie nie tylko ja, no, ale, ale i, i, i tak mi się poukładało. Wiecie, jak trafiłem do, wiele lat do AA, wiele lat temu, zacząłem bardzo dużo zarabiać. Niekoniecznie uczciwie, bo też, też za, za to płaciłem, później cenę pobytami w zakładach karnych, ale cel, mówię, cel uświęcał środki i to mi się zbiegło z tym, że jak ja coś tam wydawało mi się, że ja robię, na przykład rob robieniem nazywałem chodzenie na meetingi, to ja jestem inteligentny, fajny, mądry gość i ja wiem, jak zarabiać, wiem, jak sobie życie ułożyć. No, no dzisiaj patrzę na to inaczej, no, patrzę na to inaczej. No. Parę, parę porozwalanych związków, kilkanaście lat w zakładach karnych, syn dorosły, tak jak mówię, no, bo wiele partnerek jeszcze pokrzywdzonych gdzieś tam użalania się, cierpienie swoje i innych. No ale to jakby efekty były mojej samowoli. I powiem wam, tu w Wielkiej Księdze jest napisane, ale to tylko przez chwilę, że, że jak masz problemy no, z tym Bogiem, tak to, to, to, to mo, mo, może tą twoją siłą większą być grupa. I, i, i tak mi też tak mówili, a ja tak się tego uczepiłem, ale dla mnie to było za mało. Dla mnie, dla mnie to było za mało, dlatego ja robiłem po swojemu, no, nawet nawet później program chciałem, niby uczciwie, ale no, to, to też widzę dzisiaj to u, jakby u, u innych, że jak zaczynają robić, troszkę kombinować, to ja, ja po prostu już nawet nic nie mówię, bo, bo, bo wiem, że, że, że tu żadne mówienie, mam dzisiaj bożych podopiecznych i, i, i, i, i niektórzy próbują po swojemu, albo na przykład ja się pytam, czy działają, oni mówią tak, modlę się i na mszy dzisiaj byłem. No, to, to, to po prostu ja raz powiedziałem takiemu przyjacielowi, swojemu cierpiącemu bratu. Mówię wrócisz do picia. No. On mi mówi ale ja nie chcę. No i, i wie, wiecie jaka to rozmowa. no, a, a, ale, ale po prostu mówię. Może tak skaczę troszkę z tematu na temat. Ale, ale dzisiaj mówię dzisiaj, dzisiaj pewnie mnie to więcej daje. Ty mi więcej dajesz niż ja tobie. To, to, to ja dzisiaj łaski nie robię z tym działaniem. Ale, ale teraz do tego, do tego kroku drugiego. Też jeszcze bardzo ważna rzecz. W poprzednim wydaniu było napisane że siła większa ode mnie samego przywróci mi zdrowie. I tak, o programach sponsorów nie było specjalnie. Kroki się czytało, ja myślałem, że to taka tradycja po prostu świecka, czy, czy jakaś inna, że jak przeczytamy to i, i, i po, na mitingu pogadamy o krokach, to jakby to, to jest rodzaj trzeźwienia. I im bardziej ja będę pragnął i, i będę mądrzej, bardziej rozumiał tekst, to szybciej wytrzeźwieje. To jedno. I, i wiecie, i w drugim, drugi krok brzmiał, że tak jak mówię, siła większa od nas samych przywróci nam zdrowie. Ja myślałem, że jak ja przestanę pić, to ja będę zdrowy. I jeszcze mówię, wiele, wiele musiało się wydarzyć, nawet będąc już na programie i, i zmieniając sponsorów. U mnie się wydarzyło, to, bo tam jest, a w, a w obecnej wersji przywróci nam zdrowy rozsądek. A, a to gdzieś ja sobie nawet ołówkiem dopisałem, bo aż nie jestem tak biegły w angielskim, ale tam też, że tam też chodzi o poczytalność. I wiecie co, i nawet... A szczególnie te lata pracy na programie i moje działalności wszelkiego innego rodzaju pokazały mi, że ja jestem niepoczytalny. Nie pijąc, jestem niepoczytalny. I to był, doszedł alkohol, doszło jakby niekierowanie. Ja zobaczyłem, że jak ja kieruję tym swoim życiem. Będąc nawet na programie, po prostu to, o co tak walczyłem, cały mój ten wielki ma majątek, który chciałem pomnożyć. Ja go porozdawałem, tak mówię żartobliwie, bo po prostu jak szalony, zachłanny, chciwy, moje wady działały. Ja, ja rozdawałem pieniądze, myśląc, że ludzie zarobią. Mówili mi o pięknych biznesach. Byłem naiwny, kompletnie bez, bez jakichś informacji. To były dla mnie fiszki i żetony. Jakby też liczyłem na to, że jak stracę milion, to zaraz zarobię trzy, bo ja jestem przecież cudowne dziecko. No i jeszcze kilka takich innych rzeczy się wydarzyło w moim życiu właśnie, <śmiech> że Powiem wam tak, bo, bo, bo to też dla mnie było ważne. Jeszcze trafiłem do zakładu karnego. Do jakieś stare, takie grzeszki, sprzed kilkunastu lat w ogóle. Ja byłem z tego uniewinniony i, i tak troszkę się uzalałem. Trochę to. Oczywiście bałem się potwornie, bo, bo, bo mówię, miałem 57 lat i na 5 lat miałem trafić do zakładu karnego. Biznesy w prosku, młoda narzeczona i weź to, bracie, wszystko zostaw. No. I wszystkim mówiłem, że, ja, że tak, pójdę i tak dalej, i tak dalej, ale naprawdę pod spodem to był pewnie potworny strach. No. I, i, I nawet miałem plany swoje, tak, czyli dalej kierowanie. Oczywiście już programu nie było żadnego. Pamiętam, pracowałem ze sponsorem, to już ja zdecydowałem, ja że robię przerwę i zaczynam się ukrywać. A było mi to potrzebne po prostu, żeby się zamknąć w jakimś wynajętym mieszkaniu i, i, i pić i czpać, i jeszcze parę innych rzeczy robić. I powiem wam, jak zostałem zatrzymany, to poczułem wdzięczność. Bardzo szybko się to zresztą wydarzyło, bo ja miałem inne plany. Ja mówię, ja się poukrywam, odnarobię pieniędzy, podbieram długi i tak dalej. No tak chciałem kierować. I, i, I jak zostałem zatrzymany, to poczułem ulgę i wdzięczność i tu już nie będę specjalnie się rozwodził, bo jest mało czasu. I w tym zakładzie tam się kar, karnym zaczęły dziać cuda. Pewnie program też działał, bo ja raz kroki postawiłem ze sponsorem, wiecie, tylko one mi się później rozjechały. Ale ja stosowałem program tak jak, tak jak potrafiłem mówię. i od razu, od razu też byłem w działaniu, bo byłem, byłem skaz więźniem skazanym, czyli od razu mogłem brać udział w mitingach. I wszędzie spotykałem moich przyjaciół w działaniu, z którymi kiedyś na warsztaty jeździłem do zakładów karnych, ale nie dzięki temu, że ja byłem taki uduchowiony, tylko takiego sponsora miałem. Dzisiaj uważam, że, że to Bóg tak działał i Bóg mi go na drodze postawił. I uważam, że Bóg mi ludzi stawia na drodze. I wracam teraz znowu do drugiego kroku, bo tam jest króciutko, tylko o sile większej, a za chwilę, i już do końca tej książki, tam jest pojęcie Boga, jakkolwiek go pojmuje. I ja miałem, wiecie, ja jestem. Ja jestem no dzisiaj to mam, nie mam już takich zapędów cenzorskich, mniej może oceniam, ale to, to jakby na, na, trzeba, trzeba pominąć. Ja nigdy nie byłem za, związany z żadną religią, byłem anty, antyklerykałem, do żadnego kościoła nie chodziłem. Miałem oczywiście bardzo takie skrajne poglądy, tak albo wszystko, albo nic. No, żeby swoich grzechów nie widzieć, to, to, to jakby wyciągałem grzechy innych. I powiem wam, tak jak mówiłem, że Wielka Księga mi się od początku podobała, ale te, gdzie tam była mowa o Bogu, to mi tak trochę tr tr trąciło staroświedkością, religijnością i pamiętam, że przed wiele lat miałem to, że jak przychodzili nowicjusze, to ja tak, tak mówiłem, żeby tego słowa nie użyć. Tylko mówiłem siła większa, bo to i tak, i też jakby <śmiech> widzę to u innych, ale, ale dzisiaj mówię, kurczę, wa, to się nazywa Bóg, to jest akurat, Bóg jest oczywiście, też, też ta nazwa występuje w religiach, świata, ale, ale dzisiaj, dzisiaj jakby dzisiaj to jest dla mnie pewnikiem i teraz wam powiem, już, już będę tu jakoś starał się sp sprężyć I, i, i w tym zakładzie karnym tam się cuda zaczęły dziać, takie <grych> po prostu jak zostały zredukowane moje lęki, bo ja tam się dobrze poczułem, wiecie, miałem dobrą pomoc, miałem młodą partnerkę, jakąś taką ulgę, poczułem i wdzięczność, że ja tam nie trafiłem za jakieś nowe sprawki albo za coś gorszego. I, i, i, i że już wcześniej tam byłem, to, to jakby do tego meetingi, dyscyplina, ale tak, no, od, od, odżyłem, odżyłem i fizycznie, psychicznie i duchowo i tam się zaczęły dziać cuda bez mojego udziału. Ja sobie mówię, oho, być może to jest ten Bóg, o którym mówią waA. I powiem wam, taka myśl już u mnie powstała. Wyszedłem wcześniej, ja jeszcze powiem rok być w zakładzie karnym, a od dwóch lat jestem w i teraz tak jakby z drugiej strony, bo wiecie, była duża wdzięczność, była było już jakby to ta, ta, taka wiara, że, że Bóg istnieje, ale samo to kompletnie nie wystarczyło, bo ja wyszedłem ja, ja poszedłem się napić, ja nie miałem żadnego lęku przed tym, że ja będę umierał, czy, czy mogę nie wyhamować, czy coś, tylko ja wiedziałem, że mam zrobić po swojemu, pobawić się trzy dni. Wiem, wiedziałem, że innego rozwiązania nie ma jak duchowy program 12 kroków, miałem upatrzonego sponsora, wiedziałem kiedy, najpierw się pobawię, pójdę, pójdę, poproszę, i stało się zupełnie inaczej, wiecie, i to jest następny z objawów takiego działania Boga w moim, w moim życiu, że Bóg mi ludzi stawia na drodze. Ko, kto inny został moim sponsorem, w innym czasie, jeszcze nie zdążyłem na rozrabiać, i no tu mam napisane zbiegi okoliczności, to Boże zbiegi okoliczności, krok drugi, na zielone, jak pracowałem ze sponsorem, wiecie, i, i to mówię, to już nie będę też tak, to takie okoliczności były, ja wiedziałem, że tam może być rozmowa o sponsorowaniu, ale mój poprzedni sponsor, mój masz tu telefon, porozmawiaj sobie tam z takim chłopakiem. On też miał takie problemy, duże finansowe, dużo stracił. Teraz ma dużą firmę, żyje legalnie, uczciwie. I, i, i się śmieje, bo kompletnie nie ten facet został moim sponsorem, co chciałem. Nie jest tak uduchowiony, jakbym chciał, oczywiście. I jeszcze wiele, może innych rzeczy i zastrzeżeń. I powiem wam, jak przyszła ta gotowość, i tu jest napisane, że fakt istnienia bogaś. Świadomość obecności Boga jest najważniejszym faktem w ich życiu. Tutaj, tutaj jest mowa o tysiącach ludzi, tak, którzy, mamy tu więc zwyczajnych mężczyzn, tysiące zwyczajnych mężczyzn i kobiet, którzy zgodnie świadczą, że od momentu, gdy uwierzyli w siłę większą Boga, jakkolwiek go pojmuje, niż oni sami przyjęli określoną postawę, no to też jest ważne, ta określona postawa, w stosunku do tej siły oraz zaczęli robić pewne proste rzeczy, w ich sposobie życia i myślenia zaszła rewolucyjna zmiana. Już nie będę, nie będę tego kończył. No i u mnie tak się wydarzyło. Wiecie, jak ja wracałem, ja poprosiłem, to Bóg przeze mnie zadziałał, bo ja, ja jechałem i ja chciałem tego, tego mojego przyszłego, niedoszłego sponsora jeszcze powiedzieć mu, że ja wyjeżdżam i spełnić te swoje, te, te swoje plany. I ja poprosiłem go o, o, o, o, o przeprowadzenie przez program. Wieczorem zacząłem pisać wdzięczności i się popłakałem. Napisałem tych wdzięczności, nie wiem, 150, 200 i do dzisiaj tak mam, wiecie, i piszę te wdzięczności i zaraz na, na, na kolanach za nie, za nie dziękuję. Od tego dzień też zaczynam, bo, bo, bo jak jeszcze oka nie otworzę, to pojawia się egocentryczny lęk, ale jak klęknę i, i, i zaczynam dziękować i, i, i widzę to, bo jestem mam, mam świadomą, świadomą więź z tym moim Bogiem, za co ja jestem wdzięczny, czyli dostaję wszystko, tak jak ja mówię, co mi jest potrzebne, jeszcze dużo więcej, to odchodzą wszystkie lęki. Oczywiście do tego dochodzi działanie, no i, i, i, i dla mnie jakby, dla mnie to tak wygląda, wiecie, że Bóg przywrócił mi zdrowy rozsądek i poczytalność, mam nadzieję, oczywiście w innych krokach jakby program jest programem duchowego rozwoju i wzrostu, ale to jest w ogóle dla mnie fundament, fundament. Także trzeci krok to już jakby, te trzy, śmieję się, bo te trzy, trzy kroki, pierwszy, drugi, trzeci, nie wiem, postawiłem chyba w 10 sekund, tylko, że droga do nich zajęła mi 20 lat mojej samowoli. Ale dzisiaj mam taki fundament, taką pewność, że, że to, że Bóg kieruje moim życiem to raz, że tylko się otworzę na, im bardziej się na Jego miłość otworzę, że On wie, co jest dla mnie lepsze, bo, bo to, co ja wiedziałem, że dla mnie dobre, to mnie zabijało. I, i mam takie doświadczenia, to już czasu dzisiaj tu nie starczy. Też, też jeszcze takich króciutka, bo dla mnie to było ważne, bo. Jak wszedłem na program, od razu oczywiście zacząłem dużo dostawać takich po ludzku fajnych rzeczy. Super biznes, super partnerkę. I mówię, no Boże, Ty to mnie kochasz. I tu jeszcze ta już, już, już pełna świadomość istnienia Boga. Duch, działanie, rozwój. A ja się śmieję, bo, bo, bo, bo. ale też też, jak wiecie, wyszedłem z tego zakładu karnego to ja jeszcze miałem i środków, to nie był mój jakiś upadek, to już Bóg mnie chyba tak formował właśnie przez tą duchowość, ja jeszcze bym miał za co pochulać, za coś, ale jakoś właśnie Bóg mi przywrócił zdrowy rozsądek chyba, już, już, już, już przez, te, przez, te, przez te kilka lat te, tej działalności na programie i się śmieję, że Bóg o mnie dba, że, to wcale się nie śmieję, że Bóg mi zostawił tyle, żebym znowu nie wpadł w pychę, to był ten moment, żebym ja nie wpadł w pychę, że znowu jestem gościu, i żebym mnie zwariował ze strachu, że na przykład jestem w bezdomności, chociaż nigdy, przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie dopuszczałem takiej myśli, czułem się lepszy, a nagle taka myśl przyszła. Artuś, przy, twojej, przy twoim zaburzeniach tych, tych, tych psychicznych, to ty zaraz mieszkanie zastawisz za jakiś biznes, bo pomyślisz, że 10 lat tyle zarobisz. No. I, i, I to już tak mówię na marginesie. I cała układanka u mnie się ułożyła. Wszystkie klocki Lego się poukładały w całość, domknęły się. i to jest, to jest pewnik i, i, i fundament, ale jeszcze dokończę tą swoją historię, bo minęło kilka miesięcy i zamiast cudownego biznesu to jeszcze dołożyłem. Partnerka cudowna odwiedziało jej się, bo, bo był koronawirus, ona za granicą mieszkała i, i miała jakiś tam no, swój punkt widzenia. I to były dla mnie pierwsze takie... I mówię wtedy, Bóg mówi, sprawdzam, Artur, Bóg mówi, sprawdzam. Wyborze. Boże, Twoja wola po ludzku, gdzieś tam pod spodem, Lęk się pojawił może, a może nawet i nie lęk, nie wiem, ale już puściłem to całkowicie, bo Boże, Twoja wola niech się dzieje. I, i wiecie, mam takie doświadczenie, że im bardziej puszczam, to jakby Bóg, Bóg za chwilę daje mi dużo więcej. Je, jeszcze więcej, żeby tak po, po, po, po, po, po, po powiedzieć, Artuś, zobacz, no, Ty rób swoje, Ty się nie martw. Nie? I dzisiaj, dzisiaj jakby z tego, z tego fundamentu, to ja mam podstawę do działania jak alkoholik, Bóg mi stawia. Wiecie, ja mam przywilej czasu. Mój sponsor kiedyś o tym mówił, bo jest zamożnym człowiekiem, żyje tam z wynajmu nieruchomości. Ja nie wiedziałem o co temu gościowi chodzi. No. A, a dzisiaj jakby ja mówię to samo. I Bóg o mnie dba, stawia mi tych cierpiących. Ja nie odmawiam, bo Bóg wie lepiej, co jest dla mnie dobre, ilu ja mam mieć sponsorowanych, co ja mam, ile ja mam mieć pieniędzy. Mówię, jestem sam od kilkunastu miesięcy to jest też moje nowe doświadczenie, ale mam taki spokój i pogodę ducha. I jakby jestem przekonany, że Bóg mnie formuje, i jak będę gotowy, to mi da taką partnerkę, jaka będzie dla mnie najlepsza. Oczywiście wszystko się pozmieniało, jest inny mój stosunek do wszystkiego dzięki temu. Nic nie jest moje. Wszystko dzięki, dzięki temu, tej zmianie wektorów, nic na tym świecie nie jest moje, ale wszystko dla mnie. Bóg, Bóg mnie obdarza wszystkim, co mi jest potrzebne i daje mi jeszcze z takim naddatkiem że ja się, no to wielokrotnie już tego doświadczałem. Im bardziej od, odczepiam się od siebie, wiecie, to, to, to jakby bardziej, bardziej tego doświadczam. Są takie momenty skrajne, jeszcze kilka takich miałem, że nie, wiedział, no nie wiedziałem. Nie miałem na rachunki, co mi się od nie zdarzyło w ogóle też od 30 lat, bo, bo, bo zawsze przez te ostatnie 30 lat było bardzo dużo pieniędzy. przykład na, na, przez sekundę nie było lęku, tylko taka ciekawość. Co Bóg mi przyniesie, wiecie, mówię wam to jako dowcip, bo bo zadzwonił do mnie mój dłużnik, który od sześciu lat nie oddał mi złotówki i byłem przekonany, że on do końca życia mi nie odda nic już i on mówi przejeżdżam koło ciebie, mam parę złotych. Ja sobie myślę, no jakby chłopak z 500 złotych przywiózł to będę miał na paliwo i jak na jakieś jedzenie. A ja patrzę, on pięć tysięcy mi przywodzi, to co było na ten czas akurat tyle, ile było potrzeba na rachunki, na jedzenie, na... odłożyłem jeszcze jakby mówię to, to wszystko tak no, trochę zartobliwie, ale, ale, ale to, jest, to jest dzisiaj dla mnie fundament i i podstawa mojego działania. I nagle wszystko się ułożyło. Dalej, dalej, nie jestem religijny, dalej nie jestem związany z żadnym kościołem, a fakt istnienia Boga, jeszcze raz podkreślam, jest najważniejszym faktem. Potrafię dziękować 30 razy dziennie, potrafię się wzruszać i za... za... No jak lęki odeszły, wiecie, to tam Bóg tylko może miłość włożyć no, w to miejsce. I jak, jak naprawdę się od, odczepiam od siebie, to, to, to, w to w to miejsce właśnie, w tym miejscu Bóg zaczyna działać. No. I, nie wiem, bo ja tym to, to Bogu się rozgadałem, to drugi, ale drugi krok jest dla mnie też jakby już drogą do odnalezienia Boga I, i to jest w ogóle fundament mojego trzeźwienia, mojego życia, mojego zdrowia i Bóg odbiera wszystkie obsesje. I powiem wam jeszcze na koniec, że wtedy jak, jak się tak poprosiłem tego, tego człowieka o sponsorowanie, o przeprowadzenie przez program, popłakałem się i taką wdzięczność poczułem i, i, i obsesja picia, to co ja miałem, te swoje plany, żeby się naćpać, wziąć dziewczynę i, na, i, i narkotyków i trzy dni poszaleć, a później sponsora. Ja tego nie zrobiłem i wiecie, odeszła obsesja. Ona nigdy już nie wróciła. Obsesja picia, obsesja ćpania. Przez sekundę, już nie wiem, 20, ja nie liczę nawet, 22 albo 23 miesiąc mija, mojej trzeźwości, ale takiej uważam, trzeźwości i, i emocjonalnej i duchowej. Oczywiście też rozwoju i wzrostu, bo, bo staram się stosować program książkowo i, i też tak dostaję książkowo, te wszystkie obietnice dawno mi się pospełniały i, i, i powiem wam nawet myśl mi nie przyszła przez te dwadzieścia kilka miesięcy o napiciu w ogóle. a Bez jakiegoś mojego wysiłku, tak jak w dziesiątym kroku nie przysięgaliśmy, a zostało nam dane. Nie mam lęku. Nie, mówią ludzie o jakiejś czujności. Ja, ja, ja nie, nie myślę o żadnej czujności. Ja, mam, ja jestem dzieckiem Bożym. Mam być użyteczny i uczciwie wykonywać ten program. Te kroki, te zasady, te sugestie. I Bóg o mnie zadba. To samo było z narkotykami. Myśl się może raz po, po, pojawiła, ale, ale nie dlatego, że mi się chciało. Tylko co by było, gdyby było. Taka. I, I tam też jest do, napisane. Podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Zobaczyłem, że jak to, to mi zostało odebrane, tak, moja śmiertelna jakby obsesja, wszystko, Bóg jest w stanie, ze wszystko, ze wszystko, tylko że ja za pragnął i, i, i w pokorze go to poprosił, tam jest napisane. I to samo miałem z nikotynizmem, z lubieżnością, bo się pojawiała, bo tam lęk był pod spodem, wiecie. No. I, I jak ja tym, tym im bardziej Bogu ufam, to, to to wszystko jest podbierane. tylko z mojej strony ma być gotowość. I, i tu już do szóstego roku przeszedłem teraz, bo ja codziennie właśnie proszę o, o, o łaskę gotowości,